Naszym rozmówcą jest pan Seweryn Borkowski, firma Krukowiak. Panie Seweryni, jesteśmy na targach Sima w Paryżu. Jesteście po raz kolejny na tych targach jako wystawcy. Z czym w tym 2015 roku prezentujecie się na tej wystawie? Generalnie to jest klasyka, czyli jeden duży, bardzo dużo opryskiwać ciągany, do tego dużo opryskiwać zawieszany i drobne maszyny dla, dla warzywnictwa. Z tego tutaj najbardziej jesteśmy we Francji znani, bo dlatego te maszyny tutaj Przedstawiamy dla klienta francuskiego. Jeżeli chodzi o te maszyny warzywnicze, to są zupełnie inne, jak pokazujemy w Polsce. W Polsce te maszyny nie egzystują, ich się nie sprzedaje. Nie ma to klientów. Natomiast tutaj jest duży rynek tych maszyn bio, czy bio tych producentów, małych farm, świeżej, ekologicznej żywności. No i do tego oczywiście Grand Kultur, czyli ta duża, dużo powierzchniowe gospodarstwa, czyli te maszyny już dla profesjonalistów. Jakich klientów tutaj szukacie? To są klienci francuscy, czy to, są, to jest również Afryka? Tak, to jest zrobione, że Francuzi, tak, przede wszystkim, ale dużo właśnie tych krajów e, byłych kolonii francuskich, e, czyli cały Magreb, północna Afryka, ale też z tej czarnej Afryki tutaj docierają. Wczoraj mieliśmy coś ciekawego klienta z Iranu, na przykład. Też się tacy pojawiają z Bliskiego Wschodu, nie? Natomiast dużo mniej jest, borno e, do Hanoweru, dużo mniej jest Rosjan. Rosjan i tych rosyjskojęzycznych. Zdarzają się, ale mniej. Bardziej tutaj właśnie afrykańskie kraje. Rozmawiamy w poniedziałek, to już jest dzisiaj drugi dzień targów. Jakie pierwsze wrażenia po wczorajszym dniu i, i, i ten dzisiejszy, który już się rozpoczął? nie najgorsze. Wydaje mi się, że całkiem przyzwoite targi. Po tym pierwszym dniu jakieś tam już nowe kontakty są. Mam nadzieję, że te kontakty z dnia na dzień będzie ich będzie więcej, ale prognozujemy, że całkiem przyzwoite będą te targi. Naszym celem jest tutaj nie tylko pozyskać nowych klientów, ale utrwalić w świadomości francuskiego klienta, że jesteśmy obecni, że, że już coraz więcej nas film kojarzy, ludzi też nas kojarzy, przychodzi, nasi byli klienci przychodzą po po prostu się przywitać, no tak już nie jesteśmy tutaj kimś kto przychodzi nie wiadomo skąd tylko firma która te 9 lat jest tu obecna na rynku i głównie o to nam chodzi. A wystawiacie się w Hanowerze na Agritechnice, bardzo dużo polskich firm wystawia się w Hanowerze również, natomiast ja obserwuję targi Sima od chyba 10 lat, co dwa lata są organizowane, że w tym roku mamy wyjątkowo dużą ilość wystawców. Proszę mi powiedzieć, co by Pan polecał polskim producentom sprzętu rolniczego, jeżeli chodzi o targi Sima? Pytanie jest dosyć ciężkie, bo rynek francuski wbrew pozorom jest jeszcze bardziej rynkiem hermetycznym jak rynek niemiecki. Francuzi jednak preferują towar francuski, więc nie jest łatwo cokolwiek im zaprezentować. Firmy polskie też, niektóre tutaj się wystawiają, wystawiają się za pośrednictwem francuskich dealerów. Część maszyn tu dociera pod francuskimi markami handlowymi nie jest sprzedawana, nie? Na pewno jest łatwiej, moim zdaniem, że chodzi o maszyny uprawowe, jakieś maszyny niszowe. Natomiast o te najbardziej popularne, no nie jest to łatwy rynek. Ale jeżeli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli. Więc chociaż symbolicznie, Jakieś tam, nie wiem, 20 metrów kwadratowych, jedna maszyna, zawsze nie zaszkodzi spróbować.